Minęła 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, dobry wieczór i zapraszam. Czteroletni chłopiec wypadł z balkonu na piątym piętrze. Wypadek w jednym z bloków w Bydgoszczy. Rozmowy na partyjnym szczycie w siedzibie PiSzu, spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim i pytanie, co dalej? Porozumienie czy rozłam? Andrzej Seweryn, uhonorowany nagrodą imienia Bronisława Geremka. Czteroletni chłopczyk wypadł z balkonu na piątym piętrze bloku w Bydgoszczy. Do tego wypadku doszło... Przed godziną 18 przy ulicy Chłoniewskiego dziecko spadło na balkon 4 piętra poniżej. Jak informują strażacy, ratownicy natychmiast podjęli reanimację dziecka. Trwała ona także, gdy przyjechała karetka i zabrała chłopca na SOR najbliższego szpitala. Policja bada okoliczności tego wypadku. Na 20 umówili się w siedzibie PiSu szef i wiceszef partii Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki mają rozmawiać o inicjatywie tego drugiego, który powołał własne stowarzyszenie, przyjął do niego około 40 działaczy PiSu i zapewnia, że nie jest to konkurencja, nie zagrożenie dla Prawa i Sprawiedliwości. Ale prezes partii ma wątpliwości. Mówił, że członkowie stowarzyszenia muszą wybrać albo PiS, albo stowarzyszenie, jeśli chcą miejsc na listach wyborczych. Ręka na pulsie przy Nowogrodzkiej trzyma reporter Polskiego Radia Jan Oleński, Janku wieczór. Czy głównie Dobry aktorzy wieczór. tego politycznego zwarcia już się pojawili i czy do dziennikarskich uszu dotarły jakieś sygnały? Jak mogą się potoczyć te najbliższe minuty? Jeszcze nie, jeszcze nic nie wiemy. Czekamy. Pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości zgromadzili się przedstawiciele niemal wszystkich mediów. Są kamery, są wozy transmisyjne i my dziennikarze czekający na rozwój wydarzeń, ale na tę chwilę nie ma jeszcze potwierdzenia, że spotkanie się rozpoczęło. Politycy mają się tu pojawić w każdej chwili. My patrzymy na każdy przejeżdżający samochód, zaglądamy do okien, czy może w środku siedzi Jarosław Kaczyński albo e, Mateusz Morawiecki. Wiadomo jednak, że ta rozmowa dzisiejsza, jak już pokrótce wspomniałeś, ma dotyczyć Stowarzyszenia Rozwój Plus, które Mateusz Morawiecki powołał i które budzi sprzeciw w kierownictwie PiS. Jarosław Kaczyński już wcześniej ostrzegł że przed możliwymi konsekwencjami.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 A zatem czekamy, czy dzisiejsze spotkanie przyniesie kluczowe e, odpowiedzi na pytanie, e, czy to tylko wewnętrzny spór, czy może początek jakichś poważnych zmian w Prawie i Sprawiedliwości i w ogóle na e, polskiej scenie politycznej, szczególnie tej prawej, jej stronie. Sprzed siedziby PiSu przy Nowogrodzkiej Jan Oleński dziękuję za relację, a na Nowogrodzką jeszcze na pewno tego wieczoru powrócimy. Nie będzie zarzutów. Po śmiertelnym wypadku na placu ćwiczeń pod Nidzicą Olsztyńska prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie śmierci instruktora wojskowego. Zdaniem śledczych kursant prowadzący Rosomaka nie popełnił przestępstwa, ponieważ braki w technice jazdy wynikały z etapu szkolenia. Eksperci wykluczyli też awarię pojazdu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie, Daniel Brodowski. Jako bezpośrednią przyczynę zdarzenia biegli wskazali niedostosowanie przez kierującego pojazdem prędkości do intensywności wykonywanego manewru, natomiast nie było to naruszenie spowodowane przez Żołnierza, który bezpośrednio kierował tym pojazdem, ten żołnierz bowiem był dopiero w trakcie doskonalenia techniki jazdy. Wszystkie czynności wykonywał pod bezpośrednim kierownictwem instruktora i to instruktor decydował o każdym ruchu kierującego. Przypomnę, że do śmiertelnego wypadku doszło w czerwcu zeszłego roku. To są aktualności jedynki. Andrzej Seweryn, uhonorowany nagrodą imienia Bronisława Geremka za wkład w umacnianie relacji polsko-francuskich. Wyróżnienia gratulowali aktorowi i reżyserowi przed chwilą, goszczący dziś w Gdańsku prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Donald Tusk, który wspominał przy okazji najważniejsze role artysty. Ale ja pamiętam przede wszystkim te role, które nie miały reżysera, bo życie było reżyserem i gdzie trzeba było improwizować, gdzie nikt nie napisał tekstu gdzie trzeba było powodować się wyłącznie drogowskazem moralnym, osobistą odwagą, determinacją. Uroczystość w Dniu Przyjaźni Polsko-Francuskiej trwa jeszcze w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku i jest zwieńczeniem pierwszego polsko-francuskiego szczytu międzyrządowego. Zaczęło się dzisiaj, skończy 30 czerwca. Badanie warunków życia Polaków. Główny Urząd Statystyczny będzie się kontaktował z losowo wybranymi rodzinami telefonicznie albo listownie. Możliwy będzie też udział w badaniu przez internet. Co dokładnie interesuje GUS? O tym Krystyna Prostak. Celem badania jest poznanie jakości życia społeczeństwa i porównanie jej z innymi krajami Unii Europejskiej. Wylosowane gospodarstwa ankieterzy zapytają o takie kwestie, jak na przykład warunki mieszkaniowe, sytuację materialną, stan zdrowia, edukację oraz aktywność zawodową. Ankiety będą wykorzystane do obliczania m.in. wskaźników w zakresie dochodów, ubóstwa i społecznego wykluczenia w krajach unijnych. GUS zapewnia, że dostęp do ankiet będą mieli jedynie pracownicy statystyki publicznej. Zebrane dane posłużą wyłącznie do zestawień, opracowań i analiz. Krystyna Prostak, Polskie Radio.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 Informacje sportowe Filip Jastrzębski. Mecz Lechy Gdańsk z Piastem Gliwice kończy 29. kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Za chwilę rozpocznie się druga połowa spotkania, wciąż bez bramkowy remis. Od 24. minuty Gliwiczanie grają w dziesiątkę, po tym jak czerwoną kartkę otrzymał gańczyk Emanuel Tumasi. Hubert Hurkacz ma nowego trenera. Najwyżej sklasyfikowanego polskiego tenisistę będzie teraz prowadził Francuz Gilles Servara. Decyzję Hurkacza komentuje trener tenisa Radosław Nijaki. Nie myślałem, że Polak pójdzie w tę stronę. Myślałem, że będzie szukał jednak kogoś w Stanach Zjednoczonych. Jestem ciekaw, jak ta współpraca będzie, będzie owocować. Na pewno musimy dać im troszkę czasu. Charakterami chyba będą pasować do siebie, bo, bo Francuz jest dosyć cichy. Hubi też, można powiedzieć, jest raczej z tych spokojnych zawodników. Pytanie, jak to wszystko zadziała... Funkcję konsultanta w sztabie Hurkacza nadal pełni Iwan Lendl. Reprezentant Polski w zapasach w stylu klasycznym, Majerbek Salimow, przegrał w półfinale kategorii 63 kg podczas Mistrzostw Europy w Tiranie. Salimow musiał uznać wyższość Rosjanina Siergieja Jemielina. Nie stracił jednak szansy medalowej i jutro przystąpi do walki o brąz. Na mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów polskie sztangistki poza dziesiątką Oliwia Drzazga w kategorii 53 kg oraz Maria Połka w wadze do 58 kg zostały sklasyfikowane na jedenastych pozycjach. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz zarzucił bezczynność Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie zonda krypto. Ponadto podczas konferencji prasowej w Centrum Olimpijskim ogłosił, że nie ma podstaw do rozwiązania umowy. Na dziś PKOL, patrząc od strony formalno-prawnej, nie ma podstaw do rozwiązania umowy. Wszystkie świadczenia ze strony sponsora są realizowane, a zerwanie umowy wiąże się z zapłatą kar umownych, na które PKOL nie stać. Według medialnych informacji, problemy ze spieniężeniem otrzymanych tokenów ma część sportowców, którzy reprezentowali Polskę na zimowych igrzyskach olimpijskich w Kortinie, Dampeco i Mediolanie, w tym trzykrotny medalista Kacper Tomasiak. Więcej w Kronice Sportowej zapraszam o 22.35. Pogoda. Sporo rozpogodzeń wieczorem i w nocy, a padać ma tylko w pasie od Wrocławia przez Katowice po Kraków. Będzie chłodno. Na przeważającym obszarze termometry pokażą około plus 1 stopnia, ale synoptycy ostrzegają też przed przymrozkami. Są to alerty dla większości regionów. Miejscami przy gruncie może to być nawet minus cztery. Ciśnienie w Warszawie to 1003 trzy hektopaskale. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Bałtyk jest w zasięgu klina wyżowego znad Morza Północnego, Północnej Polski i Skandynawii. Jest ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy i Zatokę Pomorską oraz ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowo-Wschodni wybrzeże Środkowej i Zatokę Gdańską. Bałtyk południowy i Zatoka Pomorska. Wiatr północno-wschodni 6 do 7 w porywach 8, słabnący na 4 do 6 w Skaliboforta. Stan morza 5 do 4, temperatura około 5 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni i Zatoka Gdańska. Wiatr północno-wschodni do północnego 5 do 6 w porywach 7, słabnący na 4 do 5 w Skaliboforta. Stan morza 4 do 3, temperatura około 5 stopni, widzialność dobra. Wybrzeże środkowe. Wiatr północno-wschodni 5 do 7, słabnący na 4 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3, widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr północno-wschodni skręcający na północno-zachodni do zachodniego, 4 do 6, słabnący na 3 do 5 w skali Boforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północny do północno-zachodniego, 4 do 5 w skali Beauforta.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 Tu jest muzyka, program pierwszy Polskiego Radia, a panie, panowie w studiu, znakomici goście. Powiem, że dzieci słynnych ojców, ale to nie wyczerpuje tematu, bo też w jakiś sposób ci, którzy dbają o dorobek swoich słynnych tatusiów i, i najwięcej o nich wiedzą, co tu dużo mówić. Katarzyna Wodecka Staps, witam cię bardzo serdecznie. Witam, witam państwa, witam. Marcinia. I Piotr Kowta. Dzień dobry. Dzień dobry, <grym> dobry wieczór. Państwo się znają od kiedy? Państwo się znają od niedawna. To taki ładny tytuł piosenki byłby. Od <grym> kwadransa, mniej więcej. Państwo się znają od kwadransa. No tak, Wydli się nasze ścieżki nie przecie. I Piosenka. zawodowo, i prywatnie? Wyjątkowo nie, ale wiesz, myślę, że spowodowane jest to, że myśmy mieszkali w Krakowie. Ja nie jestem A z Warszawy. To, to jest w Słuchajcie, pokazuję tutaj do, y, do naszej kamery, do mediów społecznościowych dzieło, które w jakiś sposób was na pewno do siebie zbliżyło i, i spowodowało, że się poznaliście, mimo że o swoich ojcach na pewno nawzajem również wiedzieliście o ich obecności, o ich wielkości. Piosenki, Wodecki, Kowta Zacznijmy od tego, bo oczywiście będziemy rozbierać to na czynniki pierwsze, ale jaka jest historia tej płyty? Bo w różnych źródłach różne wersje krążą. W hmm. książce Piotra Derlatki wymienionych jest kilka tytułów. I, i na tej płycie nie ma. Na przykład, na przykład tak. I, i, I jest tam takie niedopowiedzenie, że właściwie nie wiadomo, co z tymi utworami się, się stało. Z kolei można znaleźć ślady w internecie, że ukazała się w 90 roku kaseta. kaseta. I tu już Kaseta pokrywa się, jeśli chodzi o listę właśnie z tą płytą. Opowiadajcie. No właśnie nie wiem, kto zaczyna. Bo... Ja mogę, ja mogę Piotr, zacząć. zacząć bo... Tak, bo ja mam bo... swoją historię, ale uh -huh. obawiam się, że Piotr ma radni wartościową merytorycznie. Nie, chyba ja nie, nie mam, nie mam prawdę mówiąc zbyt dużej wiedzy na ten temat. To się wszystko odbyło w roku 1986. Było tak, jak zwykle, y, przy współpracach kompozytorskich z, z moim ojcem, że kom kompozytorzy, czy kompozytorzy i wykonawcy w jednej osobie przychodzili do niego z gotową muzyką. On był mistrzem pisania y, słów do muzyki. Bardzo rzadko zdarzało się odwrotnie. Mhm. Pan Zbigniew przyszedł po prostu do, do taty, przecież znali się od lat wcześniej. Wtedy z piosenką podali, że z tobą chcę oglądać świat. A to, to w ogóle był chyba y, sobot. No. Tak, tak, tak, tak. potem tak. Natomiast mm. ta współpraca jakoś w tym 86 roku postępowała. Nie było łatwo, bo ojciec nie miał wtedy tak dobrego czasu. Myślę, że bardzo, na wielu bardzo frontach próbował różne rzeczy robić, ale było ciężko mu w różnych życiowych sprawach. Ale ostatecznie tych tekstów powstało sporo. Na tyle, że, że była się sesja nagraniowa bodajże w Teatrze 100 w Krakowie, tak, z której te tak. wszystkie utwory pochodzą i myślę, że to, co się znalazło na kasecie w roku 90, a potem na tej płycie, to są utwory wybrane z tej sesji, ale nie wszystkie. To znaczy, że były tam nagrane jakieś mm -hmm. rzeczy, których ja nigdy w życiu nie słyszałem. Kolega Derlatka się o nich dowiedział bo był w tym Krakowie i wypytał wszystkich, mhm. których udało się wypytać. Natomiast co się stało z pozostałymi utworami z tej sesji? Nie mam zielonego pojęcia. Gdzie one są? Może No u właśnie ciebie. nie, nie. Ja zrobiłam dokładnie tę samą drogę. Przeszłam i to już 9 lat temu też. Dlatego, że z kolei ta płyta dla mnie to jest moje dzieciństwo. Ja akurat dla mnie to jest takie echo czasów krakowskich bardzo mocne. Więc jak tylko już wiedziałam, bo mam te nagrania wcześniej przed płytą, ale w wersji właśnie takiej nie, trochę studyjnej i, i że, że taka sesja była w Krakowie w Teatrze Stu. to również poszukałam. Szukałam po wszystkich, po masz talerzach naszych, pozdrawiam sobie też, po wszystkich naszych realizatorach, którzy w tamtych czasach mogli jeszcze pamiętać tak. te nagrania. I to było nie do odzyskania, więc ja dysponuję tylko zestawem tych utworów, które są na tej, na tej płycie. Rzeczywiście, no i... No A jak... te kasety? Miałam, Ja no mam właśnie, w, w, no. cały czas mam to kilka były trzy wersji, wydania tych kaset. Mm -hmm. Trafiłem na taką informację, wszyscy, że. Tak, tak. I wszyscy mówili, koledzy, koledzy z tamtych lat mówili, a to takie pirackie, co one leżały na tych ceracjach. wyglądały dobrze, nie, nie wyglądały. Wszystkie. I to nie. były pirackie, wiesz. Ktoś wydał nikt nie wie, kto to zrobił Tylko ktoś miał dostęp, ktoś miał mastera studyjnego i wydał tak. te kasety. I one ponoć rzeczywiście leżały na ceracie, na tych tam wszystkich targach wśród bibliotek. Tak to wyglądały dom, tam, w ogóle, jakby tak. miały tam leżeć. Ale mam je w domu i rzeczywiście w dwóch wersjach. Y, zdjęciowych w tym całym stylu lat, y, powiedziałabym, VHS, Cerata i, i jeszcze jeansy takie, wiesz, przetarte mocno, one tak by były wydrukowane, wiesz, w takiej drukarce, to to jeszcze może nawet nie nazywa się drukarką i, i są, i jest w tym jakiś taki urok. No i wiesz, no dzięki Bogu, że są, no bo dzięki temu coś gdzieś tam w jakimś tle się odbijało, aż w końcu udało nam się znaleźć odpowiednie osoby, które postanowiły wygrzebać też cudowne, skądinąd utworu. Ale powiedziałeś, że masz też swoją opowieść, jeśli chodzi no o tak, tę pojętę. Ja tak to to wiesz, dzieciństwo, tak? Tak, tak. Ja naprawdę, słuchajcie, mam taki obraz, Um, znaczy jak usłyszałam w ogóle, że dziewczyny y, przygotowując y, legendy polskiej muzyki wymyśliły sobie, że mm. znajdziemy, to są gdzieś tam zaczęłyśmy rozmawiać na kawie, że jeszcze jest to, a jeszcze jest to z takich z kolei ojca rzeczy, które wylądowały w przeróżnych szufladach. No i ja wiedziałam, że mam y, pana Joana y, Nosza ten zestaw ich pierwszej sesji I okazało się, że dostęp się znalazł tam przed ZPR-y, przez te stare wszystkie mm. firmy i rzeczywiście zaczęło to wyglądać bardzo tutaj rzeczowo to powstało. A jak ja słyszę wodecki kofta, to ja mam obrazek naszego mieszkania na koletek, środkowego pokoju. Właśnie to te dwa są takie obrazki, ale ten pamiętam bardzo, bo on się łączy z wielką przyjemnością i wielkim stresem jednocześnie, ponieważ myśmy mieli, ja to opowiadałam, może już kilka razy ten szpulowy adapter. I Któż, nie Magdatofon? Któż nie miał. Któż tak. nie. No, wiesz, jak to opowiadam, Któż, to niektórym opisuję o co też chodzi, wiesz, jak to się tam. Szpulę no, dokładnie. Tak. i szpulę e, i, i, i Nie wiem, jakim cudem, bo też za mała byłam i kompletnie się tym nie znam, ale pamiętam, że myśmy słuchali tego, że bieliśmy te brązowe zwój piękną szpulę jedną drugą. I słuchaliśmy właśnie tych utworów i pamiętam, że byliśmy malutcy i pamiętam, że byliśmy w szlafrokach i pamiętam, że była herbatka w filiżankach i pamiętam, że myśmy śpiewali ona i on. I ona i on było takim naszą pszczółką Mają. Tylko, że u nas było ona i on właśnie, że tam ojciec coś miał swoje wybrane oczywiście utwory. No ja, ja teraz mam swoje wybrane utwory i oczywiście nie, z tobą chcę oglądać świat, no to jest kompletnie inna wersja, tak? No to jest w Słuchajcie, do tego dojdziemy. Ale ja mhm. najbardziej lubię te utwory, którego, których państwo w ogóle nie znali mhm. i które ja pamiętam przez mgłę. No pamiętam również, i to nie ja, i teraz też nie będę opowiadać, bo możliwe, że to jest wyobrażenie, tylko jakieś romantyzowanie tej historii, ale jak wspominałam z moim bratem, te czasy z, jakby w kontekście wydawniczym e, tej płyty, to Paweł mi mówi, że a to wie, pamięta, jak pan Jonasz wchodził. On miał taki mały pokoik akurat przy korytarzu wejściowym. Ten korytarz wejściowy w tamtych czasach wydawał nam się ogromnym zamkiem, pałacem. Trzeba było przejść <śmiech> przez wielki, czarny korytarz, a to był po prostu korytarz w taki wejściowy do mieszkania, mieszkania w kamienicy. I w związku z tym, temu Pawłowi tam przychodziły różne osoby przez te drzwi, otwarte. No i pamiętamy właśnie pana Jonasza, jak wchodził, bo tam były długie posiaduby potem w tym Krakowie, w tym no, naszym mieszkaniu. Generalnie było tak, że jak ojciec pojechał do Krakowa, to wracał po dwóch miesiącach, no właśnie. mniej więcej. E, to znaczy, on bardzo Kraków lubił. Kraków dawał mu coś, czego nie dawała mu Warszawa. Jakieś oderwanie, że tak powiem, od, od tutejszych go... Takiego nieprzyjemnego klimatu, to jednak był lata 80., dosyć ohydny czas. Mm. Myślę, że tęsknił za, za tą krakowskością, taką, jak, taką stereotypową, tak naprawdę, czyli za tymi piwnicami, tak jak w których zawsze siedzą ci sami ludzie, mm -hmm. e, e, za tymi e, takimi, na no, tak powiem, prywatnymi jakimiś teatrami, kabaretami i tak dalej, czego w Warszawie nie miał. A w tamtym czasie szczególnie tego nie miał, bo, bo po prostu po, po swojej ciężkiej chorobie on wtedy, że tak powiem, był trochę wyautowany ze środowiska, w dużej mierze warszawskiego. Więc w tym Krakowie pewnie szukał też po prostu towarzystwa najnormalniej w świecie. I znajdował je, jak wiemy. No bo Kraków gości inne, wszystkie te mieszkania były otwarte. Kraków I... był na wpół kawiarniany w tamtych czasach, na wpół klub, klubowy, ale tak naprawdę artyści spotykali się w mieszkaniach, spotykali się w tych tak zwanych kuchniach. No, jak to w PRL-u. Jak no, to w PRL-u. Tak, PRL i i to życie są rocze w wspomnienia, tak, roczy. Oj, co tam się nie działo w tej kuchni. Słuchajcie, Jej, tak jak to, w latach 50. jazz też się zaczął w krakowskich mieszkaniach. I te, no. to chyba ta tradycja trwała i. No nie chcę powiedzieć, że trwa do dziś, ale może w jakimś mieszkaniu powstaje coś cudownego w tym momencie w Krakowie. Cieszę się, że jesteście. Słuchajcie, wiedziałem, że to nie będzie tylko opowieść o tej płycie, o tych cudnych piosenkach, tekstach, ale też no, będziemy opowiadać trochę o świecie, którego już nie ma, a który, który warto przywołać w tym kontekście. Kasia Wodecka, stabs Piotr Kowta. Zagrajmy, słuchajcie, skoro padł, padł ten tytuł Ona i On, to od tego zaczynamy. Według swoich na Wodecka Stabs, z opowiadamy o płycie piosenki. Wodecki Kofta na kasecie to się nazywało Zbigniew Wodecki śpiewa piosenki Jonasza Kofty. Y, tu jest y, wspaniała wersja, bo dotychczas moim zdaniem kompletnie schowana gdzieś tego najsłynniejszego utworu, który popełnili razem, czyli Z Tobą Chcę Oglądać Świat. Historia y, z lat 80 która wiązała się z programem telewizyjnym, w którym to Zdzisława Sośnicka i Zbigniew Odecki mieli wystąpić, zaśpiewać wspólnie jakiś standard taki popowy. Duety to, duety. to się nazywało. Ostatecznie... Coś amerykańskiego. Tak, amerykańskiego. Chyba, zdaje się, chodziło o duet Richiego i Diany Ross. Ktoś mi to Ross, powiedział, że to tak. było jakiś Endless Love czy coś takiego. Zbigniew odmówił, powiedział, że on napisze sam. Ostatecznie to trochę powstało, kawałeczek powstał i, i ostatecznie nie wystąpili w tych duetach wtedy, w tym programie. Wtedy nie wystąpili, ale pani Zdzisława bardzo dobrze to pamięta i często o tym opowiada. Opowiada o tym zimnym hotelu Grant, gdzie Zbyszek tak też spotkali się później z, z panem Jonaszem, też hotelowo no nie I wiem, ty z... odpowiadasz tą historię, czy Nie, ja? to ty opowiadasz, bo ty <śmiech> jesteś gościem. Pan <śmiech> Dziedzisława ją pięknie opowiada, więc ja tylko y, powiem. Ja, tutaj tu również są wspaniałe wspomnienia z tamtych lat, czyli Hotel Grand w Sopocie. Przecież również miejsce niebywałych wydarzeń i spotkań artystycznych y, tamtego czasu. No i rzeczywiście to była jakaś trasa koncertowa. Rzeczywiście padł taki pomysł, żeby duet państwo zagrali na... Na, y, podczas programu telewizyjnego. No i się za to zabrał, bo on wtedy kochał muzykę amerykańską. No, kochał kochał, ale stwierdził, że dlaczego on ma grać czyjąś muzykę. Tym bardziej, że oczywiście takie utwory już się pojawiały w jego repertuarze. Od, y, już chyba miał tego dość, przecież napisze ładniejsze. No i, i, i wszyscy tam pamiętają opowieści o tej zimie, zimie, zimie i starym fortepianie, który w jakiejś tam sali balowej czy którejś prezydenckiej nie wiem. W półmroku Ale w pół roku. W pół roku. Ja to wiesz, ja to sobie wyobrażam bardzo filmowo, tak? Już prawie kotary tam się tak, ruszają. Tak, tak, tak. On sam jest czarno-biała, ją w tej zimie. Zresztą tak no opowiadał, że było bardzo zimno, nagrywa te kilka za, dosłownie taktów i te kilka mm -hmm. taktów już porywają panią Zisławę. Niech sobie będzie, czy cytuję, ale jest to barwna, bardzo opowieść romantyczna i, i, i rzeczywiście od niej zostaje zaśpiewany i dokończony na, podczas tego programu i dla tegoż telewizyjnego programu, no rozwija się pięknie i, i chyba tutaj pani Dzisławie trzeba podziękować za to, że ona doprowadziła tą kompozycję do końca, bo mojego ojca wszyscy znali z tego, że on zaczynał, potem mu się nudziło, wychodził i to było po po, po wspaniałym utworze, bo zakładam, że mógł być bardzo wspaniały, no. ale już zapomnijmy o tym. No więc tutaj pani Zdzisława bardzo tego dopilnowała i rzeczywiście. No i tata z kolei, chyba to było nawet przypadkowe spotkanie z panem Jonaszem, z którym się oczywiście bardzo dobrze znali, bo mamy na koncie również tutaj kilka innych utworów. Tak, dobrze. Wspólnych, również na tej płycie cudownych. Poprosił pana Jonasza, czy, aby tego tekstu nie napisał. I to jest ta legendarna historia, że pan Janusz zostawał na jeden dzień niby, tak? A tak naprawdę potem pisali go, nie wiadomo jak długo, ale może ty znasz tą Piotr, historię. Pat. to są takie też legendy na temat y, y, pisarstwa mojego ojca, że on wyciągał serwetkę tak w knajpie i pisał tekst. To są bzdury, oczywiście. <śmiech> Krakowskie romantyzowanie <śmiech> znowu. Tak, to znaczy on ba bardzo często miał rozpisane jakieś teksty, miał tę cechę taką osobliwą dosyć, że pamiętał wszystko, co, co napisał. W związku z tym, e, jeśli miał na przykład napisaną jedną zwrotkę albo jakiś jeden szlagwort do, do jakiejś piosenki, to on pamiętał o tym, że ma to napisane. I jak się zdarzała okazja, to, to po prostu dopisywał resztę do tego. Często dawał różnym osobom tę samą piosenkę, mówiąc im, że to specjalnie dla nich było napisane. E, I w związku z tym mamy też jego utwory w bardzo różnych wersjach muzycznych i każdy z tych kompozytorów był przekonany, że dostał coś wyjątkowego. Dostał coś wspaniałego. To może tego się już... Piotr, ale czy ty w ogóle kojarzysz takie fakty Wodecki, Kofta, Ich Razem, nie wiem, gdzieś w mieszkaniu u was na przykład tak dalej? Jak to zapamiętałeś w ogóle? Ja mam jakieś takie dalekie wspomnienie, że przynajmniej raz pan, pan Zbigniew był tak u nas uh -huh. na naszych peryferiach Warszawy wiem, że w domu się zawsze dobrze mówiło o Wodeckim, że to jest strasznie fajny facet i że się świetnie z nim pracuje. To, to, to, to zapamiętałem z dzieciństwa, że że jak tylko gdzieś w radiu się było go słychać, to to zaraz spadał taki, ses, o Zbyszek. Mm. tak o jak fajnie. To po prostu taka była niezwykle pozytywna postać w tym, tej takiej zgniliźnie PRL-owskiej, ktoś, ktoś piękny po prostu strasznie y, mnie, mnie bawi, że tak, y, różnica temperamentów, tak, między nimi. To zresztą widać nawet po autografach, <laughs> e, które są na tej płycie. Państwo y, tak zobaczą, naprawdę piękne. Tak. I w ogóle okładka jakaś mm -hmm. jest pokazująca tak, ten wspaniale. czas. Gonać tak. mm -hmm. jednak był typem dość kostropatym, tak bym powiedział. <laughs> Trudnym raczej ja pana Zbigniewa nie poznałem nigdy osobiście, ale... ale... Autograf wskazuje, tak. bardzo się śpieszył. Ale <śmiech> tak, ale sprawia wrażenie człowieka, mówię oczywiście o takim powierzchownym wrażeniu, jedynym jakie mam. Człowieka bardzo subtelnego i eleganckiego zaraz. To było raczej przeciwieństwo mojego ojca, <śmiech> który to, ok, raz na jakiś czas zakładał ten, ten garnitur, czy smoking, ale to były wyjątki od reguły raczej niż, niż jakaś zasada jego życia te różnice temperamentów jakoś widać na tej płycie, moim zdaniem. I ona posłużyła tej, tej, tej płycie. Mhm. Tej współpracy. Mhm. Słuchajcie, zagrajmy tę wersję, oczywiście z piosenek właśnie z tej płyty Z Tobą chcę oglądać świat, bo to jest trochę inna wersja. Nie ma tu Zdzisławy Sośnickiej i to jest wersja tylko Zbigniewa Wodeckiego z tej właśnie sesji z Teatru Stu. a za chwilę wrócimy do rozmowy. Z Tobą chcę oglądać świat Wysokich błądzić traw Wtedy to wszystko no to co widzę, czuję Naprawdę jest, kwitnie sad, powiał wiatr Tak jak śnieg sypnął kwiat Wszystko bo naprawdę jest Jaki blask, jaki śpiew, jaki ptak Wszystko do, to, to wszystko w nas Gdy ty i ja, cały świat jest dla nas Gdy ty i ja Zapach łąk, w plaży piach, w nocy mrok, światło dnia Wszystko to, gdy ty i ja Będą potrzebne na wspólne wspomnienia Czerpać z nich będziemy, gdy wejdziemy w cień. Księżyc Patrz Widzisz to To co ja Jakie to jest proste Wystarczy być Jaki świat Jaki blask Jaki śpiew Jaki ptak Wszystko to To wszystko blask. Gdy ty i ja Cały świat jest dla nas Gdy ty i ja zapachło Piach, nocy mrok, światło dnia Wszystko to, ty i ja Będą potrzebne na Wspólne wspomnienia Tylko to jedno w nas Nic się nie zmienia Czerpać z nich będziemy Gdy wejdziemy w cień. Dokonam w tym przeszłym czasie. Z Tobą chcę oglądać świat. Z Tobą chcę oglądać świat. Polskie Radio. Katarzyna Wodecka-Stabs, Piotr Kofta opowieści o piosenkach, o współpracy Zbigniewa Wodeckiego z Jonaszem Koftą. Dotarłem do takich faktów, że już w latach 70. była taka piosenka Coraz Bliżej Brzeg. I była? to była piosenka Antoniego Kopfa i to była pierwsza zdaje się taka współpraca, gdzie rzeczywiście... Bardzo rzadko grana obecnie. Tak, ale jest i specjalnie przyniosłem słuchajcie też ten boks wydany kilka lat temu Polskiego Radia i tutaj odnalazłem tę piosenkę tak? Coraz no, Bliżej Brzeg. 24 lata. Tak jest ten boks, który jest cenny bo, premierę, zawiera to. Tak, pierwsze wydanie Pierwsze wydanie, tak, jeszcze trochę w innej szacie graficznej. Yy, potem był po co ten żal, no a potem mm. już przyszła, przyszła pora na te, na te piosenki. Słuchajcie, nie wiem, jak to możliwe, bo po co ten żal, i z tobą chcę oglądać świat, to są najbardziej znane piosenki z tego repertuaru tutaj. Ale ja ze swojego dzieciństwa naprawdę mm -hmm. po raz pierwszy tutaj po tylu latach usłyszałem ona i on. I, no, ja to, i no. jesteśmy w podobnym wieku i ja to dokładnie pamiętam z, nie wiem, jakiegoś wykonania z radia, z telewizji. Ja mam takie y, przekonanie, niczym nie podparte, tylko i wyłącznie intuicją i jakąś taką listą pamięcią, że, że nawet telewizja nakręciła jakiś teledysk do tego. To podobno jest jo, tak, pięć jest, teledysków. Jest, jest, podobno jest, tak, tj, powstała właśnie jakaś tak. taka seria. Że coś było. Mhm. Jest, Co, jest taki, Coś, taki coś chyba się chyba wtedy można tam w tym 86-87 tak. roku działo. Tak, ale z drugiej strony, jak wspominam mi ona, i on, to, to, zresztą cała y, gro tych utworów jest y, taką bardzo intymną kompozycją z bardzo intymnym tekstem. Wydaje mi się, że cały ten nastrój tej płyty odbiega dużo i ogromnie odbiega od muzyki tamtych lat. Yy, jest, jest w tym jest, To poezja. jest bardzo różnorodne. Jest tak. bardzo różnorodne, oczywiście. Słuchajcie, nie możemy ale... przymierzyć kołysanki, czy miałem sen do psalmu no kołysa... codziennego no na przykład. Nie, nie dokładnie. Tak, są tu tak, tak. jakieś chorały strony... gregoriańskie. Tak. Tak. E, ale jest, jest coś w rodzaju, prawie że gospelu. Jest, tak, tak, e, tak. E, Mamy ballady, które mógłby Frank Sinatra, zaśpiewać spokojnie. E, czyli e, Dziś Będzie Tak, Jak dziś Chcesz. Będzie Tak, Jak Chcesz. Tak. tak I to jest na moim festiwalu będzie grane. to znaczy Piotruś. Mhm. No ale słuchajcie, mamy też rzecz, uważam, absolutnie wyjątkową, czyli Marka Blizińskiego, legendarnego polskiego gitarzystę, akompaniatora wielu wspaniałych mamy. gwiazd, zresztą za na czele. I mamy tutaj właśnie piosenkę, która kompletnie y wypada gdzieś poza ten, ten, to amplua artystyczne Zbigniewa Wodeckiego, prawda, Kasia? Choć z drugiej strony y y kilku moich znajomych zajmujących się, siedzących w branży muzycznej, zarówno w, y, autorów tekstów, jak i, i kompozytorów bardzo lubi utwór Drugie dno. Mm -hmm. I merytorycznie właśnie. I gdzieś tam się pojawiają inspiracje z tego utworu i to bardziej tutaj pije oczywiście do tekstu w tym momencie. Tak które jakoś powodują kolejne, kolejne przemyślenia nowych tekstów, bo takie, takie miałam rozmowie, Ja bardzo lubię drugie no. no ale ja to wszystkie lubię. No, twory, to, jest, no. To, to, to, to, to, to jest taki, jakiś, taki blues, bossanowy. Cholera, tak. To jest. No tak bli bliżej takiej jazzującej, bosanowy, trochę mhm. że w szybszym tempie, ze względu na to, że no Bliziński też był tak. zainspirowany, był bardzo często komponując akurat tymi stylami, tak? Mhm. Więc to jest... Ale jest też piosenka... Eksperymentalna piesenka płyta, Szat, Słuchajcie, tylko... Y Mm... Tylko to ja poproszę płytę teraz z kolei, bo ja muszę <laughs> mieć tytuł. Proszę, Słuchajcie, proszę. Już, już Wam mówię: idę w górę. Idę w górę. Idę w górę. Kapitalna ja w górę, rzecz, tylko z wokalizą tak. i z małym, właśnie, że tak, idę w tak. Idę ja górę. Tak? Ja bardzo lubię ta, ten wątek: idę w górę, ponieważ zdarzało się to ojcu też niejednokrotnie, że podczas nagrań bardzo często na rybkę o tekstu zapominał, ale chciał sobie od, gdzieś tam tą melodię zachować i bardzo często dodawał takie różne fragmenty, przemyślenia, refleksje. <laughs> na koniec. Ja oczywiście teraz powiedziałam specjalnie przemyślenie refleksja, a kończy się to tym, że słychać w, w muzyce, to ja już idę na górę. <głos> na tak, i ja bardzo lubię to wykorzystywać również w utworach, bo zawsze jest ten taki półuśmieszek ojca za tym idzie. To zostawiłaś innymi na tej ostatniej płycie i tam w, nie ma jak bakarak jest ta końcóweczka. Deszcz. A to tam w ogóle jest rozmowa telefoniczna tak, ze mną, podczas gdy zadzwoniłam, jak panowie nagrywali w studio, więc takie to... Ale to są no, smaki Zostawiłam wspaniałe. sobie, bo to jest urocze mm. i dla mnie to jest pamiątka, a również dla moich dzieci. Piotr, kiedyś powiedziałeś, że to jest dziwne dla ciebie, ale ty poprzez to, że przeczytałeś poezję, taty, wiersze, y, teksty, skecze czasem, to, co po sobie zostawił, po prostu go poznawałeś. I chciałem was o to zapytać. Jak patrzycie na ten doro dorobek dzisiaj? Czy nadal poznajecie Zbyszka, nadal poznajesz Jonasza? Jasne. To znaczy poniekąd dlatego, że jest to jedyna ścieżka, jaką mam. Mhm. Ale też dlatego, że ta twórczość się słabo starzeje. W Na sensie, szczęście. W sensie, w sensie się nie starzeje. Zbyt mocno, to, to chciałem powiedzieć. Mm -hmm. A wręcz, powiedziałbym, nabiera jakiejś świeżości, takiej niespodziewanej. Inna sprawa, że, że taki ogólny nastrój, taki bardzo liryczny, intymny tej, tej, tej płyty, może wyjąwszy psalm codzienny, <laughs> jest bardzo różny od tego, co się teraz że tak powiem, dzieje w muzyce popularnej. I moim zdaniem to jest taki łyk świeżego powietrza, po prostu. Od tego. Mhm. Piękny 36-minutowy tak, oddech. oddech. Mhm. Tak, Dokładnie. tak, tak, tak bym po powiedział. To tak. znaczy i na poziomie muzycznym, i mhm. na poziomie tekstowym, tak. to jest ekstra klasa, po prostu. To jest taki oddech, ale z pełną koncentracją, ponieważ tak. człowiek się natychmiast zaczyna wsłuchiwać w sobie teksty, i to jest kolejny taki deficyt naszego rynku dzisiejszego, że tych wspaniałych autorów, gigantów poetów, autorów tekstów, no to jest teraz coraz mniej i opieramy się głównie na tych przepięknych kompozycjach i przepięknych utworach z tamtychże lat. Mm -hmm. no, tak. To jest już, jeśli dobrze liczę, trzeci taki przykład twórczości Zbigniewa. No tu w tym wypadku i Kofty, ale też przecież podobna sytuacja była no, najbardziej spektakularna z pierwszą płytą, z debiutem, tak? Mm -hmm. Odkrytym po latach, koncert z miczami i tak dalej. No ale potem... I całkiem niedawno, dusza kobiet, która to <grym> płyta w ogóle się nie podobała Zbigniewowi. <grym> tak, tak. Począwszy od okładki, ja, ja, ja, skończywszy ja też, na piosenkach. Ja też ten problem, prawda? Ale jednak było kupę zabawy przy tym nowym wydaniu. Płyska no dobrze, ale, ale zobacz, że to, o to się ukazało i ludzie się zachwycili znowu tak, tym albumem. Tak, tak, to tak, była tak. nasza płyta tygodnia. I to jest trzecia taka rzecz, znowu, która przeżywa renesans. No właśnie, bo wydawałoby się, że w różnych stylach muzycznych te płyty powstawały w tamtych czasach. A, prawda jest taka, że za każdym razem mamy fajny tekst i fajną muzykę i tak. to się klei, bo, bo nie ma tutaj, no jest to po prostu nie dość, że autorskie, to jeszcze autentyczne. Tu nikt niczego nie udaje, tu nikt mm. niczego nie podmienia na maszynach, tu po prostu albo ktoś śpiewa ze zrozumieniem tekstu to, co czuje i, i, i gra tą muzykę, którą chce, jakby nie ma tutaj tych montaży, które gubią wątki, gubią treści, gubią głębie, mm. albo może nawet nie głębie, no jakieś no, to, tam przesłanie to jest delikatne. Taka ludzka robota. Ludzka robota, e, bardzo ładnie do końca. Ja bym jeszcze powiedział taką rzecz dosyć istotną, wydaje mi się, że chodzi o tekstu tekściarstwo, powiedzmy, Jonasza. Mianowicie, Jonasz zawsze wiedział, e, dla kogo pisze i jaki jest sens w tym, żeby ta osoba zaśpiewała ten utwór. To znaczy, w jego tej, tej twórczości jest bardzo mało, że tak powiem, takich e, nietrafnych wyborów, tak bym powiedział. Czasem słuchamy kogoś i zastanawiamy się, dlaczego ta osoba śpiewa tę piosenkę. Tak? Po pierwsze, nie wie, dlaczego ją śpiewa. Po drugie, w ogóle nie powinna jej śpiewać, bo nie umie. Po trzecie, to nie ten głos, nie te warunki, nie ten temperament, tak? W przypadku Jonasza było tak, że on nie pisał dla byle kogo, umiał pisać pod podwykonawców. Ale jakież też mhm. postaci były zaangażowane nie, we wspólną pracę no tak. No tak no chodzi, mi, chodzi, mi o, chodzi mi o wyczucie, że tak powiem, mm -hmm. z, z stylu wy, wykonawczego mm -hmm. po prostu. Kto to, to, znaczy... kto to zinterpretuje we właściwy sposób? Dokładnie. dokładnie kto to do chodzi. tego pasuje? To jest niesłychanie ważne. Kto to, to Intelintuicja... to tak, tak. będzie lubił tę Tak. Tak, tak. Przecież tu słychać, że tak miałem u pana Zbigniewa, że on strasznie lubi śpiewać na piosenki. <grym> tak, to prawda, to prawda. Słuchajcie, stawiamy kropkę, co zagramy? Może... Ja bym bo... pierwszy zagrał. Miałem sen. To jest miałem mało znana piosenka, tak, tak. a bardzo fajna. I Ja się zgadzam z Piotrem też przy prześliczności I nie ma to najmniejszego znaczenia, ale ja się też zgadzam. <grym> <grym> Zagrajmy. Wasz Katarzyna Wodecka Stubbs i Piotr Kowta. Kochani, dziękuję wam za to spotkanie, chociaż ono się jeszcze nie kończy, na całe <głos> szczęście, bo chcę trochę pomówić o tym dorobku o ambicjach waszych ojców. Antoni Kopf powiedział po tym jak umarł kofta. Nie pracowałem już z nikim, nie było zawodnika tej klasy. Pamiętam słowa Włodzimierza Korcza, kiedy Zbyszek pokazał mu zdejść jakąś większą formę, taką naprawdę i skomplikowaną, z ambicjami. I pan Włodzimierz Korcz mówi, y, to pisz takie rzeczy. A Zbyszek mówi, ale kto będzie tego słuchał? No my będziemy, mało was. <śledzimy> <śledzimy> Mówię o tym <śledzimy> dlatego, że... Y no Mieli niesłychany talent, wręcz nieograniczony tak naprawdę niczym. No może ograniczony tym, czego oczekują słuchacze czasem, tak? I, no, i na to i na trzeba było. Krótkie, I na tym się kończyłem. Tak, obszary muzyczne. Ale Dorobek żyje i Kasiu, chciałbym, żebyś powiedziała o kolejnej odsłonie Twist Festiwalu. No to I... już mamy rzeczywiście, drodzy państwo, wyobraźcie sobie <grywania> dziewiątą edycję festiwalu Wodecki Twist. Zbliżamy się do dziesiątki jubileuszowej. Niezwykle to ten czas szybko przeminął, a zważywszy na to, że ja cały ten festiwal rozpoczęłam z ideą właśnie w sumie w nawiązaniu do naszego spotkania wykopywania nieznanych utworów i wykopywania nieznanej twarzy w twórczości lat 70., czterech dekad muzyki, tak naprawdę tak. 70, 80, 92 tysiące i teraz właściwie też. No i tak się to wszystko zaczęło um, od tych utworów niedokończonych i tak powstała płyta pierwsza, dobrze, że jesteś, a potem tych najstarszych. No i tu się okazało, że no i ja, nie udało mi się doprowadzić do wydania y, utworów pana Janasza Korty z datą, które właściwie są też genezą jego twórczości i my się tutaj mówimy o takich grubszych, oratoryjnych niemal psalmach, ale tata uwielbiał takie Coś. rzeczy. Uwielbiał robić chóry, głosy mocne, wielkie rzeczy. I popatrz, i też, popatrzcie, i też to jest taki wątek, który się nie rozwinął, no bo to było nie dla ludzi, tak? Trochę pory ludźmierskie i jego przygoda tam, tak, prawda? Tak, mhm. tak no ale I sam to... pisał oratoria. Ogromne oratoria, pisał mm. przepiękne. Na tych chóry, na, na, na większość chóry, które będę śpiewał sam, później 100 głosów, tak i, jak pisałem. To, tak, no, to, to to się zaczęło tu. Tak. Znaczy to się zaczęło jeszcze wcześniej, bo zaczęło się jak miał lat 20? I ja te utwory, z kolei Czardasz, wariacje na temat Czardasza i kilka takich, nazywamy to Star Wars, bo to był ten etap, kiedy Tata się fascynował jeszcze taką muzyką, no w ogóle m, takie były fajne czasy wychodzenia do kina I, i już wtedy były te wokalizy, już wtedy pojawiały się chóry, już wtedy powstawały utwory, w których właściwie nie ma tekstów, tylko właściwie jest taki sobie śpiew, ja do tej pory ich nie wydałam, bo ja już nie widzę publiczności na takie eksperymenty, na takie uwerturowe sytuacje. Nie, nie za bardzo widzę publiczność, więc raczej mało wygrzebuję małowa. Jak Jakby wam to powiedzieć? Ojciec powiedział małowas. No w każdym razie, no mamy tu kolejną, kolejny zbiór starszych płyt, starszej muzyki, no ale przecież był jazz, też wykopany jak 20 lat. Ja mam wrażenie, Bielogi. że co spotkanie z nową płytą, czy z nowym takim mhm. wydawnictwem, to my znowu skaczemy do jakiegoś obszaru muzyki taty, który mógłby się rozwinąć. By niewiarygodnie wszechstronny. Prawda? Niewiarygodnie. I, tu, i tu klasyka i oratoria. I tutaj właśnie mhm. wspaniałe kompozycje, no właśnie właściwie autorska, poetycka płyta dwóch gigantów. Te duże kobiety, to jakie są, takie są, ulubione ale jak, są ale bardzo. Słuchaj, bardzo, bardzo. ale jak buja ta płyta, naprawdę. Buja, no. Oczywiście. no i przede wszystkim tata też te, ten podstawowy repertuar, no tata miał wielkie szczęście również do autorów tekstu, to prawda, i też nie było tak, ja znam utwory, gdzie tata prosił trzech autorów tekstu. I te utwory się nie pojawiły, na przykład, bo, mhm. bo on też musiał śpiewać to, co do niego dotarło. Tak. No i tu miał rzeczywiście szczęście. No i wspaniałych przyjaciół, którzy też chyba cenili tę muzykę. No tak, rzeczywiście gramy dziewiątą edycję w Krakowie, 12-14 czerwca. Znowu mamy ogromnie dużo koncertów, mamy galę, tym, czas, tym razem troszkę filmową. Haha, ha, niespodzianka taka. <śm> Jak mówimy o różnorodności. I rozumiem, I że będzie, będzie coś fajnie, też z tego repertuaru. I będzie właśnie jeden z utworów y, Dziś będzie tak jak chcesz. Uh -huh. No taki również wydawałoby się filmowy tekst. Amerykański. E e I amerykański, amerykański, amerykański, tak. To jest. Więc cała nasza gala będzie taka trochę amerykańska znowu, bo wydaje mi się, i to nie jeden powiedział i nie muszę to być córką żeby to powtórzyć, no, że większość tych utworów przecież również z tejże płyty, o której dzisiaj rozmawiamy, to by były wielkie hideusz szlagiery amerykańskie i to zarówno z muzyką, jak i z tekstem. Tak. No i szkoda, no, że... Nie śpiewa, te, nie śpiewa tego Stevie Wonder. Mm. <grafy> <Natomiast>, tak, <grafy> tak, bardzo szkoda. Mój ojciec uwielbiał Stevie Wonder. No widzisz, no, no właśnie, dokładnie. No właśnie. Miałem cię zapytać, ponieważ pisał też w rozmaitych stylach, bo przecież ta muzyka była, była rozmaita przynoszona do niego. Tych autorów, kompozytorów było mnóstwo. To co ojciec lubił muzycznie? Jazz. Mm, tak, tak, jak Jazz. Mm? Przede wszystkim jazz mm -hmm. i, i, i jazz swing, e, soul. Mm -hmm. e, takie rzeczy. A pamiętacie, że piosenka Twój ojciec napisał y, tekst do oczarowania, czyli jeden z hitów ojca, absolutnie hitów. No i również czyli dlatego, fascination, że fascination, tak Czyli znowu wracamy do Mój ojciec napisał cały musical, że tak powiem, y, oparty na muzyce Gershwina. Mm, mm. A, I to też mniej więcej wtedy, w latach 80. i okazało się, że to jest w zasadzie, że tak powiem, niewystawialne. Z powodu praw autorskich po prostu. Mm -hmm. A lata 80. to wiecie, jak, jak wyglądała sprawa z prawami autorskimi. Nikt się tym specjalnie nie, nie przejmował. A potem w latach 90. się okazało, że jest trust, po prostu, który mówi, nie, nie no, nie będziecie tego grać. Już, także cały ten materiał czekać. leży i będzie leżał jeszcze ze 30 lat. Piotruś, ale jestem mistrzem świata wygrzebywania no. rzeczy i grania ich na, <śmiech> na festiwalach. Bo, <śmiech> ponieważ Aira e, tak mój brat. Gierszmina. Żył bardzo długo. W związku z tym prawa są chronione jeszcze. Jeszcze przez kolejne lata. No, drodzy państwo, mamy skarby. Z Bigniewa Wodeckiego odkopaliśmy przeróżne rzeczy i młodzi się na nim i uczą, ale i też się bawią. A teraz mamy skarby u Piotra, pana Jonasza Kofty, <coughs> których, których trzeba zapisać piękne relacje. To I je pięknie wykonać. Masz rację I, i Piotr ma rację. I myślę sobie, że ta płyta może być dla również, nie waham się powiedzieć, młodego pokolenia, takim pierwszym spotkaniem, takim oddechem muzycznym i lirycznym z, z, w porównaniu do tych nowych, współczesnych, zaganionych czasów, nie zawsze doskonałych. A tutaj mamy coś z duszą, coś y, tak jak y, dobra ludzka robota, tak jak Piotr powiedziałeś. I niech to będzie ten pierwszy krok. Wodecki, Kofta, Piosenki, o tym dzisiaj rozmawialiśmy i nie tylko o tym. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Katarzyna Wodecka Stabs i Piotr Kofta. Dziękujemy. Piękne dzięki. Jedynka polskie radio, autopromocja. Cztery pory roku.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 autopromocja reklama uh.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 Emilia Kleszczewska to są wiadomości z dróg. Po 20 pojawiła się informacja o tym, że między Jedliną a Dankowicami w województwie śląskim samochód osobowy uderzył w bariery. To dokładnie 21 kilometr na wysokości Gilowic. Fragment ekspresowej jedynki jest zablokowany w kierunku Bielska-Białej i utrudnienia w przejeździe mogą potrwać do 22.30. W tej godzinie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła pracę na drodze krajowej numer 19 w województwie po podlaskim, między Bielskim Podlaskim, a miejscowością boczki Przed 17. zderzyły się tam samochód ciężarowy z ciągnikiem rolniczym. Do tej pory możliwy był jedynie ruch, ale naprzemienny. Poza oficjalnym komunikatem na mapach widać, że tworzy się korek w Warszawie. Ekspresowa ósemka, część prowadząca od Brudna w stronę Marek, a dalej Białego Stoku. I jak podają kierowcy, na miejscu trwa naprawa lewego pasa. Korek jest od Żerania po miejscowość Marki. Korek ma 2 kilometry, a jeżeli macie Państwo więcej informacji a propos tego, jak wyglądają te prace na s prosimy o informację 22 513 11 11. Warto zwrócić także uwagę na warunki pogodowe, które dzisiejszej nocy mogą zaskoczyć kierowców praktycznie w całej Polsce. Czyli mowa o Gdańsku, Grudziądzu, Łodzi, Częstochow Częstochowie, Lublinie, Warszawie, a także Białymstoku. Wszędzie tam mogą pojawić się opady śniegu, przymrozki. I to pierwszy stopień utrudnienia, tak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przypomnę jeszcze raz numer do studia 22 513 11. 11.